Za godzinę muszę być w się. Nie chcę się spóźnić. Czy stanie na bramce w Vanesie to jest szczyt twoich ambicji? Obiecałem mamusi, że przypilnuję, żebyś wyszedł na ludzi. I dotrzymam słowa. Kiedy ja lubię tę robotę, Lucy powiedział, że załatwi mi oryginalną plakietkę dla bramkarzy. Oryginalną plakietkę? To rewelacja! Widzę, że znasz bardzo wpływowych ludzi.